I sure. co to za stacja? Five O'Clock! Tea time. Tea time! Tea time, a więc czas na herbatkę. Czas na kolejny 5 O'Clock. Witam się z Wami Robert Kessling i czas, aby wysłuchać kolejnego podcastu, tak? A co w nim będzie? No, myślę, że ostatnio, jak zakończyłem na Portugalii, a dokładnie na przylocie. Do Portugalii. No to teraz chyba warto by ten temat dalej pociągnąć. Yy, a wcześniej jeszcze było, o tak sobie przypomniałem, wcześniej jeszcze była moja rozmowa z Filipem Dawidzińskim o Portugalii, bo on tam wielokrotnie latał. Także możecie sobie sięgnąć do tego archiwalnego odcinka Five O'Clocka. Jak i przy okazji, jak już tak zachęcam do słuchania, to możecie sobie sięgnąć również do wszystkich moich starych produkcji, a więc. Do podcastu o nazwie Próba Mikrofonu, do wszystkich z tych podci podcinków, tak? Do wszystkich tych podcastów, a więc do tych wszystkich odcinków, i tutaj sobie właśnie zrobiłem to słówko podcinków, taki skrót myślowy, do nich wszystkich jest dostęp poprzez moją stronę, a więc 5oclock.org, czyli 5 oclockorg i tam są odpowiednie linki stroną się raczej nie zajmuję są tam jeszcze jakieś inne linki możecie sobie wejść, będzie mi miło jak zostawicie jakieś komentarze no i to tyle tytułem wstępu i przechodzimy do dnia pierwszego Portugalii bo kolejne odcinki będę miał podzielone na poszczególne dni zapraszam No i tymi spokojnymi dźwiękami przywitał się z Wami oprawca, że tak powiem, dzisiejszego odcinka Five O'Clocka, a więc Roger Subirana, artysta, z którym miałem okazję już parę słów zamienić, a Wy znaleźć go możecie w serwisie Jamendo. Polecam, robi bardzo fajną muzykę filmową. No i on właśnie przygrywać będzie do dzisiejszego odcinka Five O'Clocka. Tak więc przejdźmy może dalej do omawiania tego, co się działo po tym, jak się już wybudziliśmy, przebudziliśmy, wyspaliśmy, bo bardzo dobrze się spało, oczywiście przy otwartych oknach, bo było bardzo ciepło. I tuż po przebudzeniu przywitało nas od razu piękne, silne słońce. Pierwszy dzień postanowiliśmy mieć taki aklimatyzacyjny, a więc jedynie Porto, w którym się znaleźliśmy, przypominam, i pierwsza atrakcja od razu z grubej rury, że tak powiem. Na sam początek wybraliśmy się spacerkiem, bo hotel mieliśmy w centrum, takimi różnymi uliczkami, które same w sobie już są y, ładne i podziwiać można y, różne rośliny, drzewa i oliwki, czy też pomarańcze, które sobie bezpośrednio rosną na tych drzewach. Ale my chcieliśmy dojść do dworca i to był taki specjalny dworzec. Dworzec nazywa się Saobento, na którym są y, przepiękne Malunki. O, jaka fajna mi wstawka, akurat trafiła w tym momencie. No i dlaczego ten dworzec? Dlatego, że są tam obrazy takie bardzo charakterystyczne dla Portugalii na ceramice, namalowane w niebieskim kolorze. Zazwyczaj takie jest biało-niebieskie wszystko. I to się nazywa Azulejos. Jak sobie wpiszecie nazwę w wyszukiwarkę, to od razu wam wyskoczą na pewno te obrazy różnego rodzaju i będziecie wiedzieli, o co chodzi. No i właśnie ten dworzec jest przystrojony takimi malowidłami na ścianach. Z dworca udarliśmy się dalej tymi wąskimi uliczkami, przy okazji podziwiając rozwieszone prania, i balkony ludzi patrzących na nas, a my patrzyliśmy na nich, e, śpiewające ptaki, czasami w klatkach e, też wystawione gdzieś za okno. I e, doszliśmy do księgarni. Księgarnia e, nazywa się Lello. Pochodzi z 1906 roku i właśnie wam wstawię Yy, nagranie w oddali skowronki pięknie napierdzielają młotem pneumatycznym także można sobie posłuchać o właśnie a my usiedliśmy i w tych przepięknych okolicznościach cieszymy się jedzeniem na przykład mamy słodkie bułki z boczkiem i całkiem fajnie to wygląda. Przed chwilą byliśmy w, bi w bibliotece czy w księgarni, bo to ja nie wiem, co to było. Księgarnia chyba. Jedna z trzech najładniejszych na świecie. To jest e, Edi... Jak to... to przeczytać. Edifiello, Fiello e, Dalivaria Lello e, Irmao. Coś tam. No nieważne. Księgarnia z 1800. 81 roku, prześliczne wnętrze. No, no i tak ranko, rankiem robimy sobie śniadanie, żeby mieć siły na dalsze zwiedzanie. No i podczas słuchania tego nagrania, tutaj pewna nieścisłość się wydarła, 1881 rok, a ja podałem 1906, tak? Różne źródła różnie podają i jak przygotowywałem się do tego odcinka, zerknąłem na stronę i tam była informacja, że iż w 1906 ta właśnie księgarnia została otwarta i z takich jeszcze ciekawostek mogę dodać, że wciąż jest, jej właścicielem są, jest ta sama rodzina no bo nie ci sami ludzie, ale ta sama rodzina no, zakończyła nam się muzyczka jedna, leci druga jeszcze nie wiem co, ale już leci a bez księgarni a właśnie, jeszcze tak przy okazji słuchania tej księgarni to charakterystyczna rzecz dla Porto, dla miasta Porto nie wiem jak długo to jeszcze będzie trwało Otóż te młoty pneumatyczne, one są słyszalne praktycznie w całym centrum. Bardzo, bardzo dużo jest remontów takich konkretnych. Budynki całe są burzone, wstawiane są nowe i właściwie tak jak i ptaszki sobie ćwierkają, takie młoty pneumatyczne hałasują i to jest część z uroków Porto. Ale muszę dodać, że to wcale aż tak bardzo nie przeszkadza na początku, może troszkę tak, ale później e, gdzieś to dodaje uroku temu, co e, dostrzegają nasze oczy. No dobrze, ja sobie tutaj wyszukał muzyczki i zaraz przejdę dalej do omawiania. No i e, po wyjściu z księgarni poszliśmy dalej slamsami. Rozdzieliliśmy się właściwie. Z... Dwie osoby poszły na przejażdżkę z turystycznym tramwajem, a cztery osoby poszły dalej slamsami w kierunku rzeki. I teraz troszeczkę o tych slamsach chcę powiedzieć, bo jeżeli ktoś się wybierze do Porto i będzie chciał sobie zobaczyć, skosztować takiego prawdziwego y, miasta, jak ludzie żyją, to polecam przejście się, na przykład uliczkami ru, y, typu Rua dos y, Mercadores, Rua dos y, Jak ją znajdziecie sobie na mapce, to wtedy już będzie łatwo trafić na inne uliczki od niej odbiegające. Ważne, żeby iść tymi wąskimi, a nie głównymi uliczkami. Yy, ale dlaczego właśnie ta uliczka? Trzeci raz powtórzę: rua dos Mercadores, ponieważ tam na niej znajduje się yy, specjalny sklepik, sklepik z winami, sklepik z Porto i to w dobrych cenach. To nie jest sklep dla turystów, to jest sklep dla lokalnych ludzi, a sklep jest duży i ceny są naprawdę bardzo dobre. Co ciekawe, jeżeli wybierzecie się na zwiedzanie na przykład jakiejś winiarni, które są w Porto, bardzo popularne dla turystów, no to tam na pewno nie kupicie w lepszej cenie trunku tak popularnego, a więc porto, a w tym sklepiku na pewno dostaniecie bardzo dużo rodzajów i to w świetnej cenie. No właściwie tyle. Nie będę się rozgadywał za bardzo na tym. No i poszliśmy sobie dalej po kupieniu wina w dół tą właśnie ulicą, aby dojść do rzeki i aby przepłynąć się tutejszą łodzią. I doszliśmy do nabrzeża rzeki. Rzeka Douro w Porto. Jesteśmy przy słynnym moście, który wciąż nie pamiętam jak się nazywa. I za chwilę mamy rejs po rzece. Nasz stateczek już próbuje tutaj dopłynąć. Są trochę fale. Buja go. I 50 minut będziemy mieli rejs pod pięcioma mostami. Przeszliśmy sobie samsami Porto. Bardzo fajne uliczki. Dużo rozwieszonych pościeli, jakieś zabawki i słoneczko ładnie nam yy, przyświeca. Samego nagrania z Łodzi nie mam, bo silnik motorowy zagłuszał to wszystko. Zagłuszałby to wszystko. Był hałas. Odnośnie samego m, tego rejsu, no to dla tych, którzy mają czas polecam, bo od strony wody można zobaczyć takie miejsca, których nie da się zobaczyć z żadnego innego miejsca. Natomiast jest to atrakcja wcale niekonieczna do zrobienia, więc jak ktoś ma czas to jak najbardziej, bo jest fajnie, ale jak się nie przepłyniecie tą łodzią to nic straconego. Ten most, o którym zapomniałem jak się nazywa, to jest most... Dom Louis I tak się nazywa Dom Louis One, jeden, nie wiem jak jest po portugalsku, jeden, Dom Louis I został oddany w roku 1886 ale ciekawostką odnośnie tego mostu jest fakt, bo jest to konstrukcja stalowa, iż, jest, iż jego konstruktorem był Eiffel ten, który Słynną wieżę w Paryżu również zaprojektował. No dobra, więc był sobie rejs pod pięcioma mostami, bo tych mostów tam jest różnych więcej. Jeden już chyba nawet nie istnieje, ale nadal się to nazywa pod pięcioma mostami. Po 50-minutowym rejsie wybraliśmy się dalej w zwiedzanie Porto. No a. Czymże byłoby zwiedzanie Porto bez y, przejażdżki tramwajem? I to nie takim tramwajem dla turystów, ale tramwajem y, z numerem 1. Więc y, normalna linia, normalny tramwaj, aczkolwiek wcale nienormalny. Zresztą sami posłuchajcie. I właśnie mamy y, przejażdżkę historycznym tramwajem o numerze 1 w Porto jest właśnie historyczną linią i żeby nie być gołosłownym, to proszę bardzo zadzwonię Wam to ja dzwonię Tak, to był dźwięk tego tramwaju siedzę sobie po drugiej stronie bo on jeździ do przodu i do tyłu i w zależności od wszystkiego kierowca sobie przechodzi na jedną albo na drugą stronę, ja teraz jestem z tyłu wagonu ja jestem z tyłu wagonu Jak biegnie, wskoczył sobie właśnie na tramwaj i sobie jedzie koło nas na jadącym tramwaju Dobra. I jak zaraz będzie samochód jakiś tego, go zeskoczył Dobre, dobre było! No. To było kolejne wejście, z portu do was podekscytowany Robert Kessy no i tym tramwajem jechaliśmy dalej, aż do wybrzeża, do samego oceanu. Trzeba przyznać, że tramwaj m, cały drewniany ma swój urok i do tego jak jest słońce, to przyjemny cień i wiaterek, jaki w środku się rozlega, sprawia, że, że nie chce się z niego w ogóle wysiadać. No ale koniec końców zajechaliśmy na tą plażę, nad sam ocean, a jak tam było to posłuchajcie. I jesteśmy nad oceanem. Szum oceanu po raz pierwszy. Ocean w Porto. Marcin tutaj improwizuje, szum po raz drugi, szum po raz, drugi, szum raz trzeci sprzedany, lodowata. woda lodowata, ale piasek za to gorący, piasek ładny, kamyczki, kamyczki różnego rodzaju, jak ktoś ma akwarium to idealne miejsce, żeby sobie nazbierać właśnie kamyczków do akwarium. Wszędzie i tytki. Eee, Ja się w ogóle nie patrzę za takimi rzeczami, za takimi rzeczami patrzy się Marcin. To jego wina. Eee, Robert się patrzy, bo maczą okulary, ja? Bo nie widzi. Ja patrzę na ocean, mało ludzi się kąpie. Dzisiaj w Portugalii tak, co się I nazywa? Kilka osób, a tak naprawdę jest bardzo mało ludzi na tej plaży, bo te większe plaże zaczynają się troszeczkę dalej. Eee. No i to tyle i czas iść na piwo. o ja pierdziule usiekliśmy z Anglii przed kamieniami a tutaj kolejne kamienie a tam jest piaseczek widzę trzeba do piaseczka. będzie lżej się dobre co? nie O, zupełnie inaczej na takim piaseczku Takim zaskim się lepiej chodzi po tym dużo i nie za bardzo, bo właśnie one za dużo wystają i mi się wyrzynają trochę w stopy ja, ja pamiętam kiedyś, jak byłem mały mamola, jeździłem na żniwa, normalnie ja na boso, za piernicami, bo za to piek w I się nie, nie myślało w ogóle. Nic, w ogóle Do razu przecież to... chodziło na bosachę, cały czas. W ogóle. Jak sobie teraz przypomnę, to mówię kurde. Żadne to... kleście, żadne nic. To, tam, to nic, tam. To w ogóle zero, naprawdę żadnych to... problemów. A... No dobra, zbliżysz aplazę, skończysz... O o, no. o, o, o, o... Boże, przecież jak potrafi przeciąć... To już kurde, ale ja w ogóle no? nie wadzę. miałem... To... O! No, Tylko nie płaci na pana. Jak chcesz, to tak! Ja, dobra, dobra, jak chcesz to kupą? To, to, to nie jest Johnny Brawa tam, który jechał. Stąd? Tak. To zrób mi ujęcie, jakie ci się podoba. Stąd takim jest. Zrób aparatem zbliżanie, jakie ci się podoba, ja ci przyczynę. I idź tam gdzie byś chciała, żeby być A ja ci znalazłem kamyczek taki świecący ze złotem Nie, kamyczka to nie zbieramy Ale ze złotem? Chcesz zobaczyć? Zobacz Nie No, e, stąd podróż. No i biorę wyrzuciła mój kamyczek O sorry oh, Stąd No i y, z tej plaży poszliśmy sobie, właściwie pozostając nadal na plaży, poszliśmy sobie do restauracji, w której trzeba było szlifować język, a Marcin był nawet na to przygotowany. No. Marcin się uczy teraz portugalskiego. Ale siwo, po por favor. siwo, por favor. Pijemy piwo Sagres. Jak się nazywa? Sagres? Przygrywa nam chile autowym W jak się jest to kusta Tak jak mówisz, nie inaczej, nie wiem co macie. Macie mi obraził? Prawdopodobnie rozwiązuje sudoku Jeszcze nie będę załaś Chyba że będę musiała pomóc Pijemy już czwartą piwo Czwarta Piba. Uh, recibo, for favor. Recibo, por favor. konta, konta. <laughs> ok. A Quanto? Quanto? Quanto? A co? por favor. A co? A co? A A quanto italiano? conto. A conto. A conto? italiano. You say you, when, when you, when you I to była lekcja na żywo języka portugalskiego. Portugalskiego? <laughs> Nikt mnie nie poprawia? <laughs> Ale bardzo bo... czysto unikalne, prawda? Czy nie da się ukryć. <laughs> Wiola, przypominam Ci i przyprowadzam się do porządku, jesteś ze swoim chłopakiem. Trzymaj fason. Kurwa, por favor. Zaczynają się już takie rzeczy, których nie można nagrywać, więc sorry, sorry, słuchacie? Wyłączam. Wyłączam. No i tak dzień ten toczył się dalej leniwie, przyjemnie w słońcu. Później wieczorem spotkaliśmy się z tą dwójką, z którą się wcześniej rozłączyliśmy i wspólnie już zawędrowaliśmy bardzo głodni po tylu przygodach do restauracji. Ale ta restauracja nas zaskoczyła jak żadna inna. <śmiech> Troszeczkę takie swojskie klimaty nas tam Dopadły, chociaż może wcale nie. Możemy, możemy powiedzieć o tej knajpce, w której teraz byliśmy przed chwilą. Czego, Jak od czego zacząć? Chciał? Szukaliśmy restauracji, żeby pójść coś zjeść. No i co chcieliśmy dalej? Pominęliśmy na tenalda. Niestety. Niestety dla niektórych. Później poszliśmy do jednej knajpki, która była brzydka. No, no jest... Później nie było, nie, najpierw nie było stolików, później było brzydko, później były ciastka. I w końcu tam trafiliśmy do knajpki w takim załku w małej Jakby się wydawało uliczce, z klimatem. Jakby się wydawało z klimatem i klimat się okazał rewelacyjny. Ach, klimatem się. był właściciel albo... <gry> albo kelner, raczej właściciel chyba. Który się po raz pierwszy uśmiechnął jak wyszliśmy. No, uśmiechnął się, bo zobaczył, że zbłądziliśmy. Poszliśmy w slepą uliczkę. Nie no, dla, tak no, krzyczą na nas. No, tak <śmiech> <prosto w Polsce śmiech> słuchajcie, to tak, jakbyście u góry to tam tak. były jakieś stoliki? Były, były, były to, to stoliki, ale wcale nie było takim metodem, <śmiech> jakby się mogło wydawać. Ale no były było stoliki. zdecydowanie lepiej. Ale tak, zdecydowanie lepiej niż na dole. Chociaż z drugiej strony nie byłoby tak wesoło. <śmiech> czyli dlatego nas nie puścił na górę, żeby po prostu tam nie musiał chodzić? No i pan chciał. Nie, najpierw to. Stoliki były poustawiane dla maksymalnie czterech osób. pole Stefan. Szyma. Nie, Stefan, polej Porto Nie mam stoku Polej, pole Stefan, Porto Stoliki były dla czterech osób maksymalnie A nas jest szóstka I trzeba było stoliki poprzestawiać No to zaczęliśmy je przestawiać, ale panu się nie spodobało, że my przestawiamy I sam przestawił, tak samo jak my chcieliśmy przestawić Później ciekawostką było to, że nas to y, Przetarł jeden z tych czterech stołów Szmatą I położył na każdym z nich y, Szary papier Szary papier urwany z roli, który miał przy kasie no, przy okazji nakrzyczał pierwszy raz na Elizę, bo Eliza usiadła na krzesełku i kazała wstać, bo w złym miejscu stolika usiadła. Tak, Marcin chciał przestawić e, sztyczce, które były na stole. Nie, przestawił nawet, ale to je przestawił z powrotem. I zaczął się zaludować dziś. A, a, a, a, nie, przestawił je z powrotem, ale w końcu zdecydował, że warto je zabrać, złapał jedno i drugie i zabrał. Po, po, po dłuższej tak, chwili przyniósł z powrotem. Ostatnie nakrzyczał na ciebie, Robert. Bo wstałeś. a Aha, ja ci wiem, ja, usiąść. Czekaj, nie, nie, nie, ja czekaj, bo było tak, że ja trochę, trochę, jak ja że moj słupie przekąk stało, nie chciałem. Ale poczekaj, poczekaj, bo jak ja chciałem chronologicznie, poczekaj. Ale no, nie no, wiem, chronologicznie, poczekaj, po czekaj, bo ja chciałem. Siedzieliśmy sobie o suchym pysku, ja chciałem sobie, sobie nam zamówić piwo, to co ustaliliśmy, no i poszedłem do niego, żeby pokazać, że piwo, i on na mnie wtedy nakrzyczał, że ja mam mi usiąść. No to poszedłem i usiadłem bez piwa, wróciłem, to stolika ze skwarzaną, biedną, biedną. No, ja bym przyszedł z butelką wina i chcemy porto. I powiedzieliśmy, że nie chcemy porto wcale. No to, po, po czym ja później powiedziałem, Znaczy nie powiedziałam, bo się bałam. Ale, do <grym zresztą> to dużo <to> później <grym> A pan w ogóle bardzo wina. do nas głośno mówił, ale cały o, czas bardzo. po portugalsku? Głośno, po portugalsku. Może myślał, że bardziej zrozumiemy. I zdecydowanie no i później I stwierdziliśmy, że chcemy różne piwa się okazało, że nie ma różnych piw że można sobie zamówić jedno piwo. zamówiliśmy, zamówiliśmy drugą rzecz i co później jeszcze było z wesołych takich rzeczy? Jedzenie. z jedzeniem? aha, że, że zamawia się połowę i całość? a w sumie te różnice nie były takie duże szczerze połowa? no, nie połowa była jak, w dwie trzeciej całości dokładnie Ale, a, mówię, zimniaki w była połowa. Tak. No, a ziemniaki no. były te same tak, dokładnie te same bo to praktycznie ale knajpka miała dwa y, dyplomy zresztą nie dyplomy, ale w ramkę kserokopię y, artykułów z gazet że tam jakieś tego co tam napisali, to nie wiem no, no i miała wina zakurzone rzekomo staro. ale te, te, te, wina, te, wina, te wina, które były nad Marcina głową to naprawdę robiły wrażenia, butelki bardzo zakurzone Chociaż roczniki były 1980, tam nie, coś, nie? 20-letnie wino. No 20-letnie wina, takie. I cała taka... prawo się zakurzyć. Cała taka szafa no takie wnętrze. Słuchaj, jak jakby skonstruować taką maszynę, która by kurzyła wina. Kupować nowe wina, zakurzać je no. i sprzedawać jako stary. A taki siarę z polski na przykład kupować? Byle ten... no, to nie ma znaczenia. Ale z nazwą jeszcze oryginalnie wino. No. Ja z piwnicy. No. No. Nie, nie, nie to, tak... Zemsta tak traktorzysty, nie? Proszę no, no. 2002. Tak jest Zwykłe w Polsce taka siara to ma datę ważności, tam na no powiedzmy trzy tak. miesiące. tak? Ważne do października 2010. To I siara przestaje działać? Oni no trochę innej no siarki użyną? Znaczy, nie wiem, no ten konserwowania jest podobny. To, to, to, to, to się chyba wina w ogóle nie nazywa. No no to, no to, to, to jest jakiś napój winny, to się... No i tak prowadziliśmy sobie dyskusję o różnych tam rzeczach, też o Brukseli, o zwierzakach, o takich rzeczach, jak to się rozmawia przy winie, przy porto na tarasie, na trzecim piętrze tuż po wyjściu z pokoju hotelowego i tak zakończyliśmy ten dzień tak zakończę ten podcast, ten odcinek wszystkim dziękuję za wysłuchanie jeżeli dotrwaliście do samego końca serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek kiedy to będzie, któż to wie z tej strony mówił do Was i przygotował odcinek Robert Kessling. Podcast 5 o'clock www.5o'clock.org A w tle grał dla Was Roger Subirana.